Hwała Bogu, to jest zawsze przywilej i łaska móc stawać tutaj, walczyć o to wcześniej żeby, żeby tu dzisiaj móc służyć służyć Bogu, służyć Wam myślę, że to jest to jest naprawdę przywilej nieraz jak sobie myślę o tym to to się zaczynam bardziej, że przyjdzie nowa, świeża krew która będzie głosić o wiele lepiej my pójdziemy w odstawkę ale tak ma być tak ma być. Słuchajcie, kochani, nie jeden raz słyszeliście, słyszeliśmy o tym, że, że Bóg ma mieszkać w naszych sercach, słyszeliśmy o tym, że żeby otworzyć drzwi Chrystusowi, że Jezus ma mieszkać, słyszeliśmy o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale ja dzisiaj chciałem powiedzieć o kolejnym mieszkańcu naszego serca. Może niektórzy już wiedzą, ale jeśli nie wiesz, to Ci ułatwię. Jak przypomnisz sobie wszystkie moje kazania ostatnie, sprawdzisz tekst, na podstawie którego głosiłem i zobaczysz, jaki jest następny werset, to już będziesz wiedział, o czym dzisiaj będę głosił. Mianowicie o słowie, o słowie w nas, o słowie Chrystusowym w nas. List do Kolosan, trzeci rozdział, szesnasty werset. Możecie sobie otworzyć tak, Przypomnimy sobie na początku to, co wcześniej żeśmy powiedzieli. Czytaliśmy od 10 wersetu, trzeci rozdział, 10 werset. Mówiliśmy, że nowy człowiek, ten, który się narodził z Ducha Świętego, bardziej prosto ten, który się nawrócił na drogę Pana Jezusa Chrystusa, odnawia się ustawicznie. Odnawia się ustawicznie każdego dnia, ciągle. Odnawia się, znaczy przemienia swoje myślenie. To żeśmy mówili – na obraz Chrystusa, na obraz Jezusa. Ciągle przemienia, nowy człowiek ciągle przemienia swoje myślenie. I dalej ta przemiana jest takim gwarantem tego, że będziesz wzrastał w większym poznaniu Jezusa Chrystusa. Czyli jeśli ciągle będziesz trwał w nowym człowieku, w myśleniu nowego człowieka, to będziesz otwarty na to, żeby móc ciągle poznawać więcej Jezusa, więcej Boga. I w tym w pierwszym kazaniu y, mówiłem też o tym słowie, który jest, że Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Na chwilę się zatrzymam tutaj, bo to jest bardzo ważne, że Chrystus ma być wszystkim we wszystkich. We wszystkich to we wszystkich, tak? Czyli w każdym z nas. Apostol Paweł mówił do, do kolosan, tak? Ale my to przynosimy na nasze życie. Chrystus ma być wszystkim. Czyli On. Musisz zaspokajać każdą twoją potrzebę. Musisz widzieć, że w Chrystusie jest zaspokojenie każdej twojej potrzeby. Nieraz robimy tak, że przychodzimy do Jezusa po to, żeby On coś zmienił w naszym życiu, żeby On coś zrobił. Na przykład, żeby nas uwolnił od alkoholu. Na przykład, żeby nas uwolnił od problemów finansowych. Żeby zaprowadził pokój w rodzinie i tak dalej. To są normalne potrzeby. Ale nigdy ta potrzeba nie może być większa od Jezusa. Bo w Chrystusie, tak? Dopiero w Chrystusie jest zwycięstwo. Jeśli potrzeba będzie większa, to nie wytrwasz, to nie doczekasz do tego miejsca, zniecierpliwisz się, będziesz widział, że wiele innych rzeczy powinieneś robić, a jakoś nie ma w tobie tego zapału i chęci. Chrystus musi być pierwszy. W Chrystusie, w Nim, dopiero przychodzi wolność. Od każdej rzeczy przychodzi zwycięstwo, w Nim. Także to jest bardzo ważne, że Chrystus musi być pierwszy. On musi być pierwszy, nie twoja potrzeba. Dalej, następne moje kazanie dotyczyło relacji, że Chrystus odnawia nasze relacje. Gdy się nawracamy, to to, co się dzieje, to Bóg zaprowadza bardzo szybko porządek w naszych relacjach. Daje nam nowe relacje z ludźmi wierzącymi, daje nam nową rodzinę, nowych przyjaciół. Tak, Te, te relacje są... Ponieważ miłość, Bóg zamieszkał w naszych sercach, miłość zamieszkała w naszych sercach, te relacje mogą być pełne miłości. Mówiliśmy o tym, że tylko ktoś, kto się czuje kochany, może prawdziwie kochać. Tak? Tylko ktoś, kto doświadczył tej, tej miłości Agapę, tej miłości, którą uczynił, którą okazał nam Chrystus. Tylko taka osoba może też w taki sposób kochać innych. W tym jest, jest W tym słowie jest to przebaczenie na wzór Chrystusa, że musimy sobie przebaczać, jak Chrystus nam. To jest podstawa trwania w Kościele, słuchajcie. To jest podstawa trwania w Kościele, ale nie tylko w Kościele, w wielu relacjach, w których chcesz trwać. To jest podstawa, abyś umiał przebaczać, abyś wierzył w to, że On, Jezus, który mieszka w tobie, przebaczył już. Tam na krzyżu przebaczył już wszystkim. I Ty masz żyć z tego przebaczenia, z tego, co zrobił Jezus, nie ze swojego. Czyli to jest przebaczenie Boże. Jak popatrzycie na każdą tą część, o której mówię, to zobaczycie, że apostoł Paweł to słowo Chrystus, Chrystusowe, wkleja w każdą część. Czyli Chrystus musi być wszystkim w każdej tej części. Chrystus wszystkim we wszystkich. Następną rzeczą, którą głosiłem, to jest pokój. Boże Słowo mówi, żeby mieszkać, żeby pokój Boży rządził nami. To, na co chcę zwrócić uwagę, to, co mówiłem, że to jest taka podstawa, to jest pierwsza rzecz, która musi się stać w tobie. Przez wiarę, przez zaufanie przychodzi pokój, przychodzi odpocznienie. I teraz to, czego nie powiedziałem wtedy, co jest bardzo ważne, nieraz jest tak, albo inaczej, bardzo często jest tak, że na odpocznieniu nie może się skończyć, że na pokoju nie może się skończyć. To znaczy, martwisz się o swoją rodzinę, o zbawienie swoich dzieci na przykład, martwisz się. I przychodzisz do Boga, powierzasz, oddajesz Mu, robisz to wszystko, co masz zrobić, powierzasz Mu tą sprawę, ufasz Mu, przychodzi do Twojego serca pokój. I nie jeden raz, ja tak nie jeden raz mam, że wtedy się zaczynam cieszyć, radować, bo Bóg w tym jest, zaczyna działać, i może skończyć na tym, aha, Bóg będzie działał, czyli już koniec. Ale dalej, to co chcę powiedzieć, zwycięstwo jest w Chrystusie, w podążaniu za Nim, czyli w Chrystusie. Czyli Ty teraz trwasz w pokoju, ale powinieneś, Panie, to teraz ty to uczynisz, powiedz mi, jak chcesz mnie używać, w jaki sposób chcesz działać przeze mnie, jak chcesz mnie poprowadzić do, do tej rodziny. Ja już nie muszę się martwić o to, tak? To jest twoja sprawa, nie, nie muszę płakać nocami nad, na, nad swoimi dziećmi, bo ty to poprowadzisz, ale pokaż mi, jak chcesz do tego dojść. Zwycięstwo w finansach. Pokaż mi, panie, gdzie mam złożyć podanie o pracę. Niektórzy wiedzą, dlaczego się uśmiecham. I teraz następna rzecz, o której dzisiaj będziemy głosić. już 10 minut moje głoszenia. Słowo. Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe. Napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Czyli następną taką domeną, w czym się musisz odnawiać, w czym musisz trwać, czy musisz sprawdzać swoje serce, to jest właśnie Słowo. Czy trwasz w Słowie? Czy to Słowo mieszka w Tobie? I spróbujmy sobie rozważyć ten werset. To, to, co w pierwszej kolejności się narzuca, gdy myślimy o Słowie Chrystusowym, to myślimy o Bożym Słowie, myślimy o Biblii. I to jest kierunek na pewno bardzo dobry i to jest, nie zbłądziłeś, jeśli o tym pomyślałeś. Bo rzeczywiście Słowo Boże jest tym pierwszym źródłem objawienia. Słowo Boże jest ostatecznym źródłem objawienia. Czytałem w naszej ulotce na temat, nazwijmy to doktryna Kościoła Zielonosiątkowego, w jakiejś części, wyznanie. I tam jest mowa o tym, że, że Słowo Boże jest jedyną normą wiary. Jedyną normą wiary. Czyli coś do czego musisz odnosić, do czego musisz porównywać wszystko, co się dzieje w twoim życiu, w co wierzysz. Czyli Słowo Boże ma być tą jedyną normą wiary. Czyli wszystko, co przychodzi z zewnątrz, co myślisz, że jest od Boga w jakiś sposób, co Bóg chce robić, musisz sprawdzać ze Słowem Bożym. Musisz to odnosić. Najfajniej jest, jeśli czytasz o tym bezpośrednio ze Słowa. Wtedy masz pewność. Wtedy masz ten fundament. Ale czy tutaj w tym fragmencie jest mowa o tym? Czy tutaj mówił apostoł Paweł o tym? Słowo Chrystusowe. I prawdopodobnie jeśli, jeśli chodziłoby to o całą Biblię, to użyłby apostoł Paweł innych określeń. Użyłby Pismo albo Słowo Boże, Słowo Boga. Ale tutaj jest użyte Słowo Chrystusowe. Słowo Chrystusowe, czyli Pierwszy Kościół, można tak powiedzieć, kolosanie się zbierali i apostoł mówi, trwajcie w Słowie Chrystusowym, czyli w tym, co, że, co żeście usłyszeli od Jezusa. Trwajcie w Jego słowach, trwajcie również w Jego nauce. Trwajcie w Jego słowach, to znaczy w tym czasie wiemy, tak, że nie było Biblii jeszcze, że to była nauka przekazywana przez apostołów i przez kolejnych uczniów, z ust do ust, ale też było, bynajmniej badacze pisma określają to w taki sposób, że było tak zwane źródło kół, to były spisane powiedzenia Jezusa, z czego prawdopodobnie korzy korzystali wszyscy trzej ewangeliści synoptyczni, czyli tak, z takich powiedzeń, bardzo jak czytacie Ewangelię i te powiedzenia, którym jest cytowane, że Jezus powiedział, i one są bardzo podobne w Ewangelii Marka, Łukasza i i Mateusza, to prawdopodobnie, tak? Prawdopodobnie oni korzystali z tego źródła kół. Właśnie z takich powiedzeń, czyli co Jezus powiedział. I myślę, że te powiedzenia bardzo łatwo odnaleźć, tak? I to jest pierwsze w Ewangeliach, to, co Jezus powiedział w Ewangeliach. Ale słowo to nie tylko te powiedzenia Jezusa, ale to jest to wszystko również, co Pan Jezus powiedział uczniom, i co oni chcieli przekazać nam, abyśmy wiedzieli. To wszystko, co jest zawarte też w listach, to wszystko, co jest zawarte w dalszej części Nowego Testamentu, to wszystko jest słowem Chrystusowym. Jak popatrzymy na rozdział pierwszy, listu do Kolosan, to tam jest mowa o tym, że do Kolosan właśnie dotarło ewangeliczne słowo prawdy. Ewangeliczne, czyli Ewangelia, dobra nowina, która mówi już bardzo wyraźnie wykłada to, co zrobił Jezus dla nas, że On przyszedł, umarł za nas, za wszystkie nasze winy, za wszystkie nasze grzechy, zmartwychwstał, abyśmy my mogli przez wiarę przyjąć Jego zbawienie, przyjąć Jego życie. Czyli cała dobra nowina. I teraz to, to jest bardzo ważne. Słowo Chrystusowe, to musi być pierwsze. Może inaczej. Powiem tak... Nowy Testament nie jest większy od Starego Testamentu. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, ale Nowy Testament tłumaczy Stary Testament. Objawienie Nowego Testamentu wprowadza nas i możemy wiele rzeczy rozumieć ze Starego. Gdyby nie było Nowego Testamentu, dalej byśmy tonęli. Gdyby nie było dzieła Jezusa, dalej byśmy tonęli w grzechach. Czyli to, co musisz dać osobom nowonawróconym, czym każdy z nas musi w pierwszej kolejności trwać, to w Słowie Chrystusowym, w tym, co nauczał Jezus i co uczynił Jezus. To musi mieszkać. Ewangelia musi mieszkać w tobie. Oczywiście odkryjesz to, że Stary Testament nie mówi o nikim innym, a o Chrystusie, że jest zapowiedzią, że jest przygotowaniem do tego. Ale to, czym masz żyć i co musi mieszkać, Stary Testament, Słowo pochodzące ze Starego, też ma mieszkać w Tobie. Ale nie może się to obyć bez Nowego Testamentu. Bez prawdy Nowego Testamentu. I to jest bardzo ważne. Słowo Chrystusowe. Słowo Chrystusowe, czyli to wszystko, co uczyniło do Ciebie, bo to jest podstawa. Chrystus ma być wszystkim we wszystkim. We wszystkich, tak? Chrystus. I teraz Słowo Chrystusowe niech mieszka. Czyli to Słowo ma mieszkać w nas. Ono nie ma zagościć, wejść na chwilę i wyjść, tylko ono ma być mieszkańcem. Twoje serce ma być domem Słowa Bożego. Czyli Słowo Boże musi mieszkać w Tobie, ono musi się czuć tam swobodnie. Musisz kochać Słowo Chrystusowe. To wszystko, co uczynił dla Ciebie Jezus, ta dobra nowina, Ty musisz rozumieć, to, co On dla ciebie uczynił. Jedną z rzeczy, dlaczego Słowo nie mieszka i jest wykradane z nas. Gdy czytamy na przykład w Ewangeliach, że Słowo jest ziarnem, jest posiane na drogę, na twardą glebę, wtedy je przychodzi diabeł i porywa to ziarno z serca. Łukasz tłumaczy, że to, to są ci, że tą glebą są ludzie, którzy słuchają słowa, ale nie rozumieją go. Czy widzisz, to jest, to jest bardzo ważne. Słowo nie będzie w tobie, łatwo będzie wykradane przez diabła, gdy ty dzisiaj słuchasz tego kazania i nie rozumiesz go. I widzisz, i teraz chodzi o to, żebyś ty włożył wysiłek w to. Mam odwagę tu mówić, ponieważ Pan Jezus, mogę zawsze pomyśleć i wejść w moje jakieś tam, w co nie chcę wchodzić i, staram, i nie wchodzę, w jakieś kompleksy, myśleć o sobie, że jestem kiepskim kaznodzieją, ale tak naprawdę Bóg odpowiedzialność składa na tobie. Tak samo Jezus, nikt z nas nie pomyśli o Jezusie, że był kiepskim kaznodzieją, A było wielu z tych, którzy słuchało i odchodziło. Byli glebą, która nie, rozumia, nie rozumie słowa. Widzisz, musisz włożyć wysiłek. Teraz jeśli nie rozumiesz tego, co mówię, to jest ważne, żebyś spytał się kogoś innego. Porozmawiaj na ten temat. Pójdź w tym kierunku, abyś zrozumiał, aby to było dla Ciebie ważne. Widzisz, możesz wiedzieć o tym, że Jezus jest Bogiem. Amen? Możesz wiedzieć, ale to kompletnie może nie mieć dla Ciebie znaczenia, bo Ty nie rozumiesz. Dlaczego? Co to dla Ciebie znaczy? To jest zwykła wiedza. Możesz wiedzieć, że jest przeciwnik, ale w ogóle możesz nie wiedzieć, jakie to ma znaczenie, jaki on wywiera wpływ na Ciebie, w jaki sposób działa. Każde słowo musisz potrafić odnieść, spróbować zrozumieć, odnieść do swojego życia. Możesz być tą glebą skalistą. Twoje mieszkanie, Twoje serce mo może być tą glebą skalistą, gdzie, gdzie słowo pada, ono przyjmujesz je z radością na początku, a później, gdy przychodzi ucisk, gdy przychodzą problemy, okazuje się, że wymiękasz, że wymiękasz. I może powiesz. No tak, to katastrofę, ja zawsze bym. nie uważałem się za twardziela. Ja też. Ale widzisz, jak popatrzysz właśnie na Słowo Chrystusa, to zobaczysz, że moc i twoje wyznanie ma nie płynąć z twojej mocy, z tego, że ty jesteś, wytrwasz. Ale że Chrystus jest w tobie i On wytrwa, to musi pochodzić z twojej wiary. Dlatego ty możesz mówić o sobie, że jesteś silny, jeśli wierzysz. I możesz trwać, nie poddawać się. Możesz ciągle czerpać z niego tę moc. Możesz być tą glebą ciernistą, gdzie słowo jest zagłuszane i nie wydaje owocu. Właśnie ten pierwszy rozdział listu do Kolosan mówi o tym, że to słowo wydaje owoc i rośnie. Gleba ciernista to jest taka gleba, która zajmuje się tym, co jest światowe, która bardziej umiłowała przyjemność przyjemności tego świata. To na przykład, jeśli więcej czasu spędzamy, jeśli bardziej, o wiele bardziej miłujemy na przykład gry komputerowe niż Jezusa, niż Jego Słowo. Jeśli o wiele bardziej miłujemy telewizję, jeśli o wiele bardziej miłujemy wszystko inne to, co jest z tego świata. Dalej, gleba ciernista to taka, która myśli o bogactwie, Czyli to jest człowiek, który mówi, ja teraz się zajmę zdobywaniem finansów, zdobywaniem pieniędzy. Jeśli znów to będzie pierwsze w Tobie, a nie Chrystus, nie trwanie w Nim. Jeśli to będzie droga, zdobywanie finansów będzie podążaniem za Jezusem, wszystko okej. Okay. Ale jeśli to będzie pierwsze przed Nim, koniec, już przegrałeś. I dalej, bardzo fajna rzecz, która kiedyś stanowiła dla mnie nie, nie lada odkrycie. To, to są troski. To są troski. Widzisz, nie wydasz owoców, jeśli nie nauczysz się panować nad swoimi problemami. Jeśli nie nauczysz się panować, zaprowadzać porządek w tym, o co się troszczysz, w swoich zmartwieniach, to będziesz ciągle przychodził do Jezusa i prosił Panie, pomóż mi. Ciągle będziesz się zajmował tymi problemami. Ciągle swoim życiem będziesz się zajmował. Czy On nie chce ci pomagać? Chce. I będzie to robił cały czas. Ale możesz się nauczyć w Nim, jak sobie radzić z tymi problemami. Możesz przychodzić. I te problemy mogą być drugoplanowe. Chrystus może być pierwszy. Właśnie możesz nauczyć się brać odpoczynek. Nie martwić się w Nim. Odpoczynek w Nim. Czyli problemy również mogą nie doprowadzić do tego, że wydasz owoce, że twoja, twoja ziemia, twoja gleba wyda owoc. Dalej, co, co ten fragment mówi? Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Prosto rozumując. Obficie to w dużej ilości. Słowo Chrystusowe musi mieszkać w dużej ilości w tobie. Czyli to nie może być jeden werset, jedna prawda. Ty musisz słuchać, słuchać, czytać, czytać, rozmawiać, rozmawiać o Chrystusie. Ono musi mieszkać w Tobie obficie, obficie. Dalej, to słowo jest tłumaczone w różnych innych przykładach, bo też to ma takie znaczenie, bogato. I teraz niektóre przykłady to tłumaczą obficie, czyli z całym bogactwem. Czyli właśnie to jest to, musisz zwrócić uwagę, że na bogactwo, które niesie to słowo, czyli to na... na to, o czym wcześniej mówiłem, na to zrozumienie, na wartość tego słowa. Czyli to nie może być słowo powierzchownie traktowane, że ty tylko słuchasz, ale ty musisz wchodzić w to słowo, próbować je zrozumieć, jak je masz wypełnić, bo budujesz na fundamencie wtedy, gdy słuchasz i wypełniasz. To są te dwie rzeczy. Nie budujesz na fundamencie, jeśli nie ma słowa, i jeśli nie wypełniasz, muszą być te dwie rzeczy. Czyli musi zwrócić uwagę na bogactwo, na to, co niesie, na wartość tego słowa, jakie ono jest. To słowo Chrystusa, co, co ono znaczy tak dla ciebie? Za każdym razem, gdy czytasz fragment z Biblii, dla mnie to jest niesamowite, bardzo często pytanie, które się powtarza na naszych grupach, na kursie, to jest to, co to znaczy dla ciebie? Jakie to ma znaczenie dla ciebie albo dla nas, jakie to ma znaczenie? Jakie znaczenie ma ta doktryna dla nas? O czym mówimy? Czyli Słowo Chrystusowe ma mieszkać w nas uchwicie i musisz to sprawdzać. Idziemy teraz dalej, jak czytamy tak. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Nieraz to jest tłumaczone troszkę inaczej. We wszelkiej mądrości nauczając i napominając. W ten sposób tłumacz zwraca uwagę, że niejako Słowo jest tym, które Słowo Chrystusowe, które ma nas uczyć i napominać. I to jest prawda. Niewątpliwie to jest prawda, że wszelka mądrość. Jeśli chcesz uczyć innych, to słowo Chrystusowe musi mieszkać w Tobie, i musisz polegać na tym słowie Chrystusowym. I to przekazywać, to uczyć. Ta mądrość pochodzi ze słowa, ale ponieważ tutaj zmienia się podmiot domyślny, tak, tutaj jest mowa o wierzących, dlatego Tłumaczenie zmienia też formę, czyli my mamy kolosanie, tak, i przynosząc to nas, to my mamy nauczać. We wszelkiej mądrości my mamy napominać. To, to słowo nauczać to jest takie proste słowo, uczyć się. Dużo ciekawszym słowem jest to napominać. I to nie jest moje ulubione słowo parakaleo, zachęcać. To słowo mówi właśnie konkretnie o napominaniu, o, przemawia, o przemawianiu do rozumu. Czyli musisz tak powiedzieć, żeby do kogoś to dotarło. Musisz go napomnieć w taki sposób, żeby to dotknęło jego serca. To nie chodzi o to, że masz krzyczeć na niego, że masz być surowy, ale to napomnienie ma dotknąć jego serca. Ma przemówić do niego. Powołujemy się w tym na dzieło Chrystusa, powołujemy się na jego słowo. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie. Ta mądrość. O źródłem mądrości właśnie jest Słowo Chrystusowe. Dlatego musisz trwać w Słowie. Jak wielu z Was, którzy czy, czytają z rana Biblię na przykład, nie, nie podnoście rąk, ale mam nadzieję, ja jestem jedną z nich, którzy nie jeden raz doświadczyli, gdy przeczytali fragment z rana, nie jeden raz Bóg ten fragment w ciągu dnia użył, żebym ja mógł komuś go powiedzieć. Widzisz, ja dzisiaj akurat o tym czytałem. Słowo Chrystusowe musi mieszkać w tobie obficie, żebyś mógł usługiwać. Ale to, to słowo dalej, ono nie mówi o... o ono, jak się wczytamy w to, to ono nie mówi o nauczycielach, tylko ono mówi o powszechni, jedni drugich. Czyli my wszyscy mamy siebie nauczać i napominać. Każdy z nas. Czyli nie musisz być teologiem, nie musisz skończyć szkoły, żeby mieć wpływ na drugą osobę, żeby dzielić się słowem. I widzisz, to co jest najpiękniejsze w tym, to co widzę, najmocniejsze świadectwo jest wtedy, kiedy ty czytasz słowo, żyjesz nim, to słowo działa w tobie i ty opowiadasz. To jest świadectwo, to jest dzielenie się Ewangelią, to jest napominanie i uczenie się nawzajem. Ja jestem szczęśliwy, że Bóg kiedyś tak zadziałał, że mamy te, te, te nasze kursy. Ten kurs jest, każdy był fajny. Ten jest inny, są inni ludzie. Ale tutaj członkowie tej grupy przerzucają się pytaniami. Zadają mnóstwo pytań odnośnie tekstu, fragmentów, chcą, nieraz nie, nie, nie dosłuchają do końca. Już chcą, coś ich tam zanurtowało, już chcą wiedzieć. Znać odpowiedź. Słuchajcie, to, to, to jest wspaniałe. To jest trwanie w Słowie Bożym. Błąd, który nie jeden raz, ja modlę się o to, żebyśmy my nie popełnili tego błędu, to jest taki, że my nie jeden raz czujemy się, że, że właśnie my nie znamy tak. To, to, ta Biblia jest trudna. Nie jeden raz nie zrozumiałem tego tekstu i ja się tak naprawdę boję czytać ten tekst, i wolę, żeby ktoś mi wyjaśnił go, niż żebym sam próbował coś zrozumieć. Nigdy nie weźmiesz indywidualnego prowadzenia, jeśli nie będziesz sam czytał Biblii, jeśli Bóg przez tą Biblię nie będzie mówił. I ty musisz, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to musisz uwierzyć w to, że Bóg będzie mówił do ciebie i On mówi przez to słowo. I nie musisz być znawcą tego słowa, żeby je rozumieć, żebyś prosty słowo zrozumiał, że masz być pokorny i spróbował zastanowić się nad tym, co to znaczy być pokornym i przenieść to do swojego życia. Co to znaczy, że On ma być pierwszy w naszym życiu i przenieść to na nasze życie. Nauczajcie, napinajcie wszelkie mądrości. Myślę, Jacek dzisiaj mówił o tym wcześniejszym czasie, o tym czasie luzu. Ja pamiętam czas w naszym kościele, w moim życiu tak, gdy myśmy, jeszcze nie byliśmy razem, ale odeszliśmy od kościoła zieloną świątką, o, wróć, jak ktoś myśli, że to proroctwo, to sprzeciwianie się w imieniu Jezusa, odeszliśmy od kościoła katolickiego, od tej dominacji. Zaczę, zaczęliśmy organizować swoje nabożeństwa. I to, co na tych nabożeństwach się działo, to, co było w zwyczaju takim, dla nas to to, że najpierw pierwsze pół godziny to było dzielenia się. Dzielenia, czyli rozmowy na temat słowa. To nie jeden raz dla niejednego z nas, dla mnie na początku to było sporo wyznanie, bo ja podobnie jak Jacek, nie wiem co powiedzieć, ale jak się przełamałem, to zacząłem mówić o słowie, które mieszka we mnie. I słuchajcie, to był rewelacyjny czas. Jacek kiedyś przyszedł, ja pamiętam jak on przyszedł kiedyś nad, nas odwiedzić, i to, co on mówił wtedy, po tym spotkaniu, to mówił, że ten czas był bardzo dobry. Ten czas dzielenia, czas rozmów. On nie wiem, czy pamięta, ale... <grych> ale właśnie to jest to. Myślę, że nie bez przyczyny Jacek dzisiaj mówił o tym, że nieraz może warto zrobić to wcześniej. Ale słowo, widzisz, możemy się już napełniać słowem. Możemy już wcześniej rozmawiać o tym. I teraz dalej czytamy przez psalmy hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Gdy czytamy informacje z zakresu historii, to był taki człowiek, Pliniusz, który opisywał, który pisał do cesarza Trajana, składał mu raport, jak się zachowuje, co robi wspólnota chrześcijańska. I on pisał między innymi, on pisał tak, spotykali się o świcie, aby śpiewać hymn dla Chrystusa jako do Boga. Ciekawe, spotykali się o świcie, aby śpiewać hymn. Myślę, że ta część właśnie, ta część mówi o śpiewaniu Bogu, o śpiewaniu psalmów, o śpiewaniu hymnów. Widzisz, to słowo, słowo Chrystusowe działa tak, że ono mieszka w tobie, ono już w jakiś sposób cię pobudza, już, jeśli jest w tobie to ty już jesteś radosny. Ale gdy zaczynasz opowiadać o tym, gdy zaczynasz to wyznawać, słowo Chrystusowe, zaczynasz mówić o tym, ilu z was czuje to, że wtedy rośnie, że on się wzmacnia, że jest silniejszy po tym, po tym wyznaniu, jak opowiada to, co Bóg robi w jego sercu. U mnie tak jest. Ja uważam, że ja tu jestem, jestem w najlepszym miejscu, bo ja to słowo, które głoszę, ono najbardziej działa na mnie. To słowo może sprawić w tobie radość. To słowo, to dzielenie sprawia w tobie wdzięczność. Tata, tak, tutaj jest, to słowo mówi o wdzięcznym śpiewaniu Bogu. Czyli ono doprowadza do tego. Czyli nieraz takie nabożeństwo, jeśli była kolejność by inna, mogłoby sprawić to, że słowo najpierw się dzielimy, potem słuchamy. Nie musi tak być, tak? I ja nie, teraz nie mówię, żebyśmy zmieniali. Ale jeśli byśmy raz tak zrobili, to to słowo... Nie wiem, czy wy czujecie, że nieraz po o wiele bardziej się chce wielbić Boga niż przed. Bo słowo, które, ono jakąś pracę wykonało w nas, zamieszkało może w nas. Żyjemy słowem, rozważamy, dzielimy się, ono wzbudza w nas wdzięczność. To słowo wdzięczność to jest ciekawe słowo, bo to jest to greckie słowo charis, które jak już znacie na pewno, ono jest tłumaczone jako łaska. Inne właśnie przekłady tłumaczą to śpiewanie w łasce. Czyli na podstawie łaski, na podstawie tego, co Chrystus zrobi dla ciebie przez Jego Słowo, przez twoje wyznanie, wyznanie to już jest podążanie za Nim, możesz mieć tą radość i tą wdzięczność. Możesz śpiewać Mu, możesz Go uwielbiać. Dzisiaj możesz Go chwalić. Mam nadzieję, że przeżywałeś to dzisiaj w trakcie uwielbienia. Przeżywałeś, co on zrobił dla ciebie i mogłeś go chwalić. Widzisz, to słowo mówi o tym, żeby śpiewać z serca. Wdzięcznie w sercach waszych. I to nie chodzi o to, żebyś teraz mruczał coś w sobie albo myślał o tym, bo to słowo nie mówi o tym. Ono mówi o konkretnie o śpiewaniu. O śpiewaniu i mówi bardziej o śpiewaniu z serca. Czyli twój śpiew, on nie ma być mruczeniem cichym ale on to ma być śpiew wdzięczności, śpiew wiary, śpiew zwycięstwa, to ma być głośny śpiew, ma, tu ma zaprzmić trąba Boża, tak? To słowo, te pieśni, one muszą nas budować, gdy słuchasz, zwróćcie uwagę, nie wiem czy wy, ale ja mam nadzieję taką, że gdy śpiewacie, to budujecie się treścią pieśni, tak? Ta, ta, słuchajcie, to uwielbienie już wpływało na mnie, od pierwsza pieśń już pły, wpływała na mnie, już wyobrażałem sobie, że stoję i razem z aniołami oddaję chwałę i cześć barankowi, który siedzi na tronie, I że ci aniołowie upadają, a my mamy ten przywilej oddawania mu chwały. Pierwsza pieśń i każda następna, jeśli rozważasz, zastanawia się nad tym, to są te pieśni pełne ducha, które mogą zmieniać ciebie i... Przez pieśń wyznajesz też to. to. To nie ma być pieśń, którą Ty śpiewasz i mówisz, ja tego nie mogę śpiewać, bo tego jeszcze nie ma we mnie. Że jestem silny. To ma być Twoje wyznanie. Ta pieśń ma być Twoim wyznaniem, że w Chrystusie, że On umarł za to, abyś był silny, abyś był zdrowy. Ta pieśń ma być Twoim wyznaniem. Kochani, odnawiajmy się w Słowie Bożym. To jest Słowo Boże jest nie, nie, nieodzowną częścią trwania w Słowie Chrystusowym, jest nieodzowną częścią życia w nowym człowieku, życia nowego człowieka. To jest jego pokarm. Amen.